Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Piotr Klachowski zapraszam na aktualności jedynki. W Islamabadzie zakończyła się kolejna tura negocjacji między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Według irańskiej agencji Tansim obie strony wskazują na poważne rozbieżności w rozmowach. Przedstawiciele Teheranu zaznaczyli, że mimo różnic negocjacje będą kontynuowane. Kolejna runda zaplanowana jest... Na dziś. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest jednak bardzo napięta. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael będzie kontynuował walkę z Iranem i Hezbollahem W całym Izraelu wczoraj trwały protesty przeciw wojnie. Wieczorem Benjamin Netanyahu opublikował post, w którym zadeklarował, że będzie nadal zwalczał irański reżim terrorystyczny i jego sojuszników. Chwilę później oświadczył, że izraelska kampania wojskowa przeciwko Iranowi nie jest zakończona, chociaż Izrael już osiągnął, jak to określił, historyczne rezultaty. Uderzyliśmy ich, ale wciąż mamy więcej do zrobienia, mówi. Benjamin Netanyahu. Irańską propagandę oskarżył natomiast o umniejszanie osiągnięć Izraela. Benjamin Netanyahu zapowiedział również dalszą walkę w Libanie, argumentując, że Hezbollah planował przedarcie się na teren Izraela i podbicie Galilei. Zapowiedział także, że z samym Libanem Izrael chce prawdziwego pokoju, który przetrwa pokolenia. Warunkiem jest jednak rozbrojenie Hezbollahu. Dziś w Izraelu przez cały dzień odbywały się protesty przeciwko wojnie. W Tel Awiwie tysiące ludzi krzyczało: okupacja południowego Libanu to recepta na katastrofę i nie ma bezpieczeństwa bez pokoju. Z Bejrów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 Wielka Wielkanocny razem ma zakończyć się dziś. Włodymyr Załęski wyraził nadzieję na przedłużenie zawieszenia broni i początek realnego ruchu w stronę pokoju. W aktualnościach powracamy do kraju. Politycy są podzieleni w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ich nie cichnie spór w tej sprawie. Z wybranej szóstki tylko dwoje dopuszczono do orzekania, bo złożyli ślubowanie przed prezydentem. Pozostała czwórka zrobiła to w formule sejmowej, bo Karol Nawrocki ich nie zaprosił i nie odpowiedział na ich pisma. Wszyscy sędziowie Trybunału wybrani w procedurze sejmowej mają prawo rozpocząć pracę i prezydent nie ma żadnego weta i w tej procedurze w żaden sposób zgodnie z konstytucją nie uczestniczy. Ślubowanie wobec prezydenta ma charakter ceremonialny. Prezydent na pewno to ślubowanie słyszał, było transmitowane przez media publiczne również. Ocenia Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Innego zdania jest Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. To, co wydarzyło się w tym tygodniu, to jest kwestia cyrku, z którym ja się nie zgadzam, bo uważam, że jest to obsucie państwa. I jeżeli chodzi o rozwiązanie, to najważniejszym tematem jest rozmowa. Bez znalezienia konsensusu nie da się przywrócić zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria prezydenta chce, by sam Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór o kompetencje między prezydentem a Sejmem. To są aktualności jedynki. Początek tygodnia zapowiada się na trudny czas na niemieckich lotniskach. Piloci Lufthansa zapowiedzieli kolejny strajk na poniedziałek i wtorek. Piloci mają strajkować 48 godzin od północy z niedzieli na poniedziałek. Związek Zawodowy Cockpit ogłosił, że protest zostanie przeprowadzony, bo mimo wykazania dobrej woli i braku strajków w czasie Wielkanocy i ferii świątecznych, zarząd Lufthansa nie przedstawił żadnych propozycji w trwających negocjacjach. Dlatego do kabin samolotów przez dwa dni nie wejdą piloci nie tylko głównej linii Lufthansa, ale także Lufthansa Cargo, City Line i Eurowings. Cockpit negocjuje z pracodawcami zakładowy program emerytalny i zbiorowe układy pracy. Zdaniem związkowców obecne propozycje są nieatrakcyjne. Wczoraj Personel pokładowy spółek Lufthansa, reprezentowany przez Związek Zawodowy UFO, odwołanych zostało blisko tysiąc lotów. Adam Gruczewski Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, możliwe w nocy, a także w ciągu dnia. Dziś na termometrach zobaczmy maksymalnie od 9 do 15 stopni. Powtórka programu Saldo Ekstra tu Polskie Radio 24 w programie Saldo Ekstra. Naszym gościem jest dzisiaj pan dr Michał Ziemiak, rzecznik finansowy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie rzeczniku, to zacznijmy od informacji dla naszych słuchaczy. Wielu z państwa na pewno o tym wie, ale tak dla porządku. Czym zajmuje się Instytucja Rzecznika Finansowego w Polsce i Biuro Rzecznika Finansowego? Rzecznik finansowy jest instytucją państwową powołaną do pomocy klientom banków, zakładów ubezpieczeń, czyli mówiąc szeroko podmiotów rynku finansowego w sprawach indywidualnych, w sytuacji w której taki podmiot rynku finansowego nie uwzględnił naszej reklamacji, którą złożyliśmy na przykład na odmowę wypłaty odszkodowania albo źle naliczone odsetki od kredytu. Czyli dla wielu osób to może być ostatnia deska ratunku w wielu sytuacjach. Panie Rzeczniku, wiem, że podsumowaliście właśnie swoją działalność w ubiegłym roku, więc dziś skoncentrujemy się na ubezpieczeniach, bo to też jest dość istotna część państwa pracy. Z waszych statystyk wynika, że dostaliście w ubiegłym roku o ponad 25% więcej wniosków o interwencję lub postępowanie polubowne, które do czyło ubezpieczeń. Czy rzeczywiście klienci są gorzej traktowani, bo patrząc na te liczby no, taki wniosek przychodzi sam do głowy? Na pewno możemy powiedzieć, że w zeszłym roku klienci częściej szukali naszej pomocy, ale nie przekłada się to automatycznie na takie stwierdzenie, że klienci są gorzej traktowani. Ze względu na to, że z informacji, które otrzymaliśmy od zakładów ubezpieczeń, wynika, że ta liczba reklamacji, które wpływają do zakładów ubezpieczeń, ona wzrosła w stosunku do poprzedniego roku tylko o 1%. Co jednak nie oznacza, że jest... Aż tak dobrze, bo rzeczywiście do ubezpieczycieli w 25 roku wpłynęło 360 tysięcy reklamacji, czyli możemy powiedzieć 360 tysięcy klientów zakładów ubezpieczeń było niezadowolonych z załatwienia ich spraw. To duże miasto. Tak, bardzo duże miasto. Wojewódzkie. Niektóre. Wojewódzkie. Takie myślę uh -huh. wielkości Bydgoszczy. Mhm. Uh -huh. I z tych 360 tysięcy, 265 tysięcy reklamacji zostało rozpatrzonych negatywnie. Czyli Zakład Ubezpieczeń na przykład nie zmienił swojej decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania albo zwiększenia kwoty już wypłacanego odszkodowania. I tak naprawdę to oznacza, że ten odsetek osób, które są niezadowolone pozostaje bardzo duży. Ale tu jest jeszcze jedno ciekawe zagadnienie, że niestety nie wszyscy Zgłaszamy te reklamacje i nie wszyscy szukamy dalej pomocy w takich instytucjach, jak instytucja rzecznika finansowego, więc ciężko jest ocenić, dlaczego, jaka jest ta rzeczywista skala tego problemu ze względu na to, że bardzo dużo. Ludzi po prostu sobie odpuszcza. Uznaje, że kwota jest zbyt mała, że szkoda czasu i że to, to zgłoszenie reklamacji albo później pójście do rzecznika finansowego to nic nie zmieni. Dobrze, to zatrzymajmy się w tym miejscu, bo tu pojawia się pytanie, czy faktycznie coś zmieni albo inaczej. Dlaczego warto składać reklamację? To chyba miłość miał powiedzieć, że, czy napisać, że lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jeżeli tak nie będziemy korzystać z tej możliwości złożenia reklamacji, a później skierowania sprawy do nas, no to mówiąc krótko nie, krótko, nie mamy szans na zmianę naszej sytuacji. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w wielu przypadkach te reklamacje składane są z powodu pewnych błędów, nazwijmy to proceduralnych, czyli błąd pracy pracy przez pracownika zakładu ubezpieczeń, niezrozumienie sytuacji i w takiej sytuacji bardzo często złożenie reklamacji powoduje taką samokontrolę, czyli zakład ubezpieczeń widzi, aha, tu się pracownik pomylił, nie ma sensu tutaj iść w zaparte i zmienia swoją decyzję. I w takiej sytuacji możemy doprowadzić też do takiego pozytywnego efektu, że zmieni się cała procedura, bo na przykład zakład ubezpieczeń zauważy, że jakiś element tej procedury był, był wadliwy. Tam, gdzie zastrzeżenia mają charakter wynikający z, wynikają z niewłaściwej interpretacji prawa, mm -hmm. tam warto złożyć reklamację dlatego, że nawet jeżeli zakład ubezpieczeń się nie zgodzi, to następnie można sprawę skierować do nas, jeżeli to jest sprawa indywidualna. Może się tą sprawą zająć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli będzie to sprawa dotyczyła zbiorowych interesów konsumentów, a nawet organ nadzoru, ale bez tej informacji od klienta, że coś jest źle, no my pomóc nie możemy. To w takim razie zacznijmy od początku i spróbujmy nakreślić taką mapę dla klienta Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jak taki przeciętny klient, jak ja na przykład, ma napisać reklamację, skoro no, nie jestem prawnikiem, no mogę mieć z tym problem i, i, i opisać to tak, aby rzeczywiście taka reklamacja miała ręce i nogi z prawnego punktu widzenia. I tu są takie dwa mity, panie redaktorze, dotyczące reklamacji. Mhm. Pierwszy mit to jest taki, że reklamacja musi być napisana z przywołaniem paragrafów, przepisów, orzeczeń sądowych. To jest nieprawda. Reklamację można napisać, a wręcz powinno się napisać, swoimi słowami. Wystarczy tak naprawdę opisać, na czym polega problem i jakie mamy zastrzeżenia. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji nie nakłada jakichś wymogów formalnych na reklamację, czyli mówiąc krótko, piszemy to to, co nas boli, co nas nie, nie satysfakcjonuje w postępowaniu Zakładu Ubezpieczeń. Drugie przekonanie to jest to, że pisanie reklamacji to musi być skupione na tym konkretnym problemie i na przykład klient odpuszcza sobie opisanie tego jak wyglądało zawarcie umowy co mu mówiono w trakcie zawierania tej umowy a to jest bardzo ważne ze względu na to że bardzo często te błędy w, chociażby w wyborze umowy ubezpieczenia one nam się pojawiają już na etapie zawierania tej umowy. Dlatego warto jest swoimi słowami opisać jak doszło do zawarcia umowy i co później z tą umową czy z tą sytuacją z tym roszczeniem było e, nie tak i to w zupełności wystarczy. Tutaj nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Tutaj nie potrzeba pomocy prawnika, żeby napisać reklamację. No tak, bo to też mógłby być taki bardzo trudny dokument, trudno zrozumiały paragrafy, trudne zwroty. To wszystko może zniechęcać, aby nad czymś takim się pochylić i popracować. Tak, zgadza się, ale z jednej strony widzimy, że zakłady ubezpieczeń bardzo mocno zaczynają upraszczać te pisma, które kierują w odpowiedzi na reklamację. Prosty i... język polski tak zwany. Tak, prosty język polski, także w komunikacji z klientem, bo to jest bardzo ważne, bo też unika, bo to pozwala uniknąć później dodatkowych jakichś sporów, nieporozumień. Natomiast jeżeli rzeczywiście to pismo, które dostajemy jest w jakimś, w jakimś stopniu naszpikowane paragrafami, postanowieniami ogólnymi warunków ubezpieczenia, dlatego wówczas warto zwrócić się do nas. Z tego względu, że Biuro Rzecznika Finansowego to jest biuro ekspertów, którzy na co dzień analizują właśnie takie sprawy i kiedy my przygotowujemy pismo interwencyjne, czyli wysyłamy pismo do Zakładu Ubezpieczeń i mówimy hej, tutaj powinieneś zmienić swoją decyzję, bo naszym zdaniem te przepisy nie tak się interpretuje albo nie stosuje się ich w tych przypadku", my w tym momencie jesteśmy w stanie takiemu klientowi pomóc. Co prawda my nie możemy nakłonić czy narzucić, zakładu, narzucić zakładowi ubezpieczeń wiążącej decyzji, bo nie jesteśmy sądem, nie jesteśmy takim urzędem, który wydaje decyzję, ale statystyki pokazują, że w tych naszych interwencjach to jest prawie jedna trzecia tych interwencji kończy się jednak zmianą stanowiska przez ubezpieczyciela. Czyli ubezpieczyciel mógłby oczywiście machnąć ręką i powiedzieć, a tam przecież rzecznik mi nic nie zrobi, nie wyda w stosunku do mnie wyrok, roku ani wiążącej decyzji, ale jednak działania naszych ekspertów są tak profesjonalne, że przekonują bardzo często zakłady ubezpieczeń do zmiany decyzji, a co ważne nasza pomoc jest bezpłatna. Biuro Rzecznika Finansowego nie pobiera jakikolwiek opłat za, za postępowania interwencyjne, za postępowania polubowne jest pobierana opłata. Ona jest niewielka, wynosi 50 zł, ale w, w, w takich najbardziej e, m, czułych przypadkach jesteśmy w stanie zwolnić od tej opłaty. Bardzo ciekawa sprawa i ten odsetek. Co trzecia interwencja mniej więcej, mniej więcej kończy się zmianą. Dobrze, to czego najczęściej dotyczą wnioski, które trafiają do rzecznika finansowego, i jeśli chodzi o ubezpieczenia no Tu zdecydowanie od wielu lat pierwsze miejsce należy dla obowiązkowego ubezpieczenia OCE komunikacyjnego. Jednak. Tak, to jest to powszechne ubezpieczenie, jest to ubezpieczenie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas, każdego kierowcy. W 25 roku to było 4445 wniosków o postępowania zarówno interwencyjne, jak i polubowne, czyli to jest 42% więcej niż w 2024 roku. I te sprawy najczęściej dotyczą no, tego, czego zazwyczaj dotyczą, czyli całkowita lub częściowa odmowa uznania roszczenia. Zaniżone odszkodowania albo całkowita decyzja o całkowitym niewypłacaniu odszkodowania, albo opieszałe prowadzenie sprawy, czyli to likwidowanie szkody z przekroczeniem tego docelowego terminu, jaki wynosi 30, 30 dni. Pojawiają się problemy i te problemy cały czas, możemy powiedzieć, są aktywne, które dotyczą tak zwanej szkody całkowitej. To jest bardzo wygodny dla zakładu ubezpieczeń i co do zasady dopuszczalny sposób likwidacji szkody, kiedy ubezpieczyciel ustala, że koszty naprawy pojazdu przekroczą wartość tego pojazdu. No to wtedy ustala odszkodowanie, które jest w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży rozbitego wraku. Czyli powiedzmy pojazd był wart przedszkodowania, 50 tysięcy złotych, pozostałości są wyceniane na 30 tysięcy złotych, no to zakład ubezpieczeń wypłaca te 20 tysięcy złotych i to jest tak jak mówiłem dopuszczalne, ale jednak zakłady ubezpieczeń czasami próbują tutaj grać nieczysto. Czyli starają się, żeby to wypłacone odszkodowanie było jak najniższe, a robią to w ten sposób, że zaniżają wartość pojazdu, przed szkodą, a jednocześnie zawyżają koszty naprawy tak, żeby móc się powołać na tą szkodę całkowitą i jednocześnie zawyżają wartość wraku. Czysta matematyka. Czysta matematyka, dosłownie. I w takiej sytuacji, kiedy nas to nie satysfakcjonuje, bo oczywiście bardzo wielu klientów się na to zgadza, bo przecież ten wrak pozostaje naszą wartością, własnością i czasami ten wrak można bardzo korzystnie sprzedać i klient będzie zadowolony. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście widzimy, a to jesteśmy sobie w stanie przecież porównać, wchodząc na różnego rodzaju portale internetowe, gdzie można z kupić samochody także uszkodzone, jesteśmy mm -hmm. w stanie tak naprawdę już sami zweryfikować, że tu zakład ubezpieczeń zaniżył, zawyżył wartość wraku, żeby obniżyć wysokość mojego, mojego odszkodowania. I to jest taki problem, który też dosyć często nam się tutaj pojawia. Z poprzednich lat pamiętam, że zresztą sam miałem z tym problem, problemem spornym były koszty naprawy pojazdu. Ubezpieczyciele kwestionują no, na przykład wybór warsztatu czy części użytych do naprawy. No, możemy tutaj te, takich przypadków, przykładów mnożyć. Jak to wygląda teraz? To jest nadal problem. To Dalej, jest nadal tak. problem. Tak. To jest nadal problem. Tutaj przede wszystkim... E, taką osią sporu jest to, gdzie samochód naprawiamy. Bo zakłady ubezpieczeń bardzo mocno starają się narzucać naprawy w tzw. warsztatach partnerskich, mm -hmm. czyli warsztatach, z którymi współpracują poprzez stosowanie różnego rodzaju rabatów na części, na materiały lakiernicze, ponieważ te wartości są wtedy w tych warsztatach partnerskich niższe niż w innych warsztatach No i tak naprawdę starają się tego klienta powiedzmy zagonić do tego, do tego warsztatu, tylko że no Jak powiedzmy, świętym prawem poszkodowanego jest prawo do wyboru i do decydowania o tym, e, gdzie chce ten samochód e, naprawić i dlatego tego rodzaju sztuczki poprzez e, wymuszanie korzystania z sieci partnerskich, stosowania amortyzacji mhm. takiej odgórnej, mimo orzeczeń Sądu Najwyższego, zaniżanie, co jest też taką w tej chwili możemy powiedzieć dosyć sporym problemem, zaniżanie stawek za roboczo godziny, e, takie przyjmowanie takich wartości, gdzie podejrzewam, żaden mechanik by nawet do warsztatu nie wszedł za, za, za taką stawkę. Jest czymś, z czym cały czas spotykamy się w tej nieprawidłowej likwidacji szkód komunikacyjnych. A co z sytuacjami, jeśli z jakiegoś powodu nie chcę naprawiać samochodu. No, wyobraźmy sobie, mam zarysowane drzwi, ale moja wrażliwość estetyczna, tak to nazwijmy, jest na tyle niska, że nie czuję potrzeby ich naprawy. Czy zakład ubezpieczeń może uzależniać wypłatę odszkodowania, na przykład od dokonania naprawy i przedstawienia faktury, no bo z drugiej strony pieniądze na konto wejdą, ale klient z tą szkodą nic nie robi fizycznie. Zdecydowanie zakład ubezpieczeń nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od przedstawienia faktury za naprawę pojazdu albo udowodnienia, że ta naprawa pojazdu w ogóle nastąpiła. I to jest oczywiście cały czas pewna oś sporów. Mm -hmm. Na szczęście w zeszłym roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, w, którym, w sprawie, w której złożyliśmy istotny, istotny pogląd, które mamy nadzieję wpłynie na ujednolicenie praktyki likwidacji szkod w tym, w szkód w tym znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że Sąd Najwyższy potwierdził taką zasadę, która już była dość długo stosowana, później gdzieś zaczęła meandrować w sprawach sądowych, ale chyba wróciła, na to liczymy, wróciła na pierwsze miejsce, że fakt do nie, dokonania naprawy albo zaniechania naprawy pojazdu nie ma znaczenia dla tego, czy dostaniemy odszkodowanie i jakie, jakie ostatecznie to odszkodowanie dostaniemy. Ze względu na to, że szkoda w pojazdzie, Jeździe ma tak zwany charakter statyczny, czyli ubezpieczyciel wycenia szkodę na dzień zdarzenia. A to, co się dzieje potem, czy ja będę chciał z tymi porysowanymi, tak jak pan redaktor skazał, drzwiami jeździć, czy też nie, mhm. nie wchodzi już w zakres rozpatrywania tego, czy mi się odszkodowanie należy, jakie odszkodowanie mi się należy. Bo rzeczywiście, no, nie mamy obowiązku. No mogę jeździć z gniecionymi drzw drzwiami, jeżeli samochód przejdzie przegląd techniczny, i nie wpływa to na bezpieczeństwo użytkowania, ani na bezpieczeństwo innych użytkowników, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Czyli może być to naprawa kosztorysowa, nie musi być to naprawa rzeczywista, czyli ten samochód nie musi trafić ostatecznie do warsztatu. Co więcej, Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu wskazał, że powinniśmy mieć uwzględniony VAT, jeżeli e, oczywiście nie mogliśmy tego VAT-u sobie odliczyć, to w przypadku osób, które na przykład prowadzą działalność gospodarczą i ten, to nasze odszkodowanie nie powinno być z automatu obliczone. Pomniejszane o rabaty i opusty, które mają właśnie zakłady ubezpieczeń wynegocjowane z tymi swoimi partnerskimi warsztatami. No i liczymy, że ta uchwała Sądu Najwyższego troszeczkę uspokoi te spory. Bardzo ciekawe zagadnienie, zresztą myślę, panie rzeczniku, i tu się pan ze mną zgodzi, że na temat samochodów i tych ubezpieczeń to moglibyśmy kilka audycji e, zrobić na ten temat, ale tutaj te ważne wątki e, zostały przez nas poruszone. W takim razie przejdźmy do innych ubezpieczeń. Myślę tutaj o ubezpieczeniach mienia. Czy tutaj jest dużo skarg? Tu jest liczbowo mniej. O ile dobrze pamiętam, tych wniosków było w zeszłym roku około 1500, które dotyczyły ubezpieczeń mienia. Natomiast to, że jest ich mniej, to nie oznacza, że są to sprawy mniejszego kalibru, czy że to są to sprawy mniej poważne. Mm -hmm. Z tego względu, że mówimy tutaj o ubezpieczeniu tak ważnych dla nas składników majątku, jak chociażby dom, mieszkanie, czyli sytuacja, w której na przykład dom ulega spaleniu albo mieszkanie ulega zalaniu, no to my nie tylko tracimy majątek, nasze aktywa, ale w pewnym sensie tracimy, tracimy też poczucie bezpieczeństwa, tego, tego, tej naszej strefy komfortu nie mamy, do której wracamy po pracy, po ciężkim dniu, żeby, żeby wypocząć. To jest bardzo duży stres. To są sprawy, które są bardzo ciężkie dla klienta, nie tylko z punktu widzenia takiego finansowego, ale także z punktu widzenia powiedzmy pewnego dobrostanu psychicznego. I tutaj głównym powodem z takich problemów z którymi się zgłaszają do nas klienci, to jest przede wszystkim zaniżenie odszkodowania, czyli w tych ubezpieczeniach mienia bardzo często te odszkodowanie nie wystarcza na odtworzenie utraconego majątku albo czasami w ogóle ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. No i tutaj przyczyn może być kilka. Z takich podstawowych to jest z jednej strony nieprzejrzysta konstrukcja tych ubezpieczeń, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, co, co jest ubezpieczone, a co nie jest ubezpieczone, co może wynikać z bardzo takich jakichś mglistych definicji, skomplikowanych definicji. Złe przeprowadzenie tak zwanej analizy potrzeb klienta, czyli zakład ubezpieczeń nie. Uzyskał od nas wszystkich informacji i zaproponował nam nieadekwatną do naszych potrzeb i wymagań rozmo umowę, ale także nie do ubezpieczenie. czyli mówiąc krótko, to się bardzo to się, ten problem się pojawiał przy szkodach powodziowych jeszcze tych z 2024 roku, że ta ubezpieczaliśmy dom na zbyt niską kwotę, zbyt niską sumę, która nam nie pozwalała następnie na odbudowanie tego domu, bo byliśmy w pewnym stopniu przyzwyczajeni np. do wysokości składki, ale Zakład Ubezpieczeń nie działał, aktywnie nie powiedział nam, hej, słuchaj, ta składka może nie wystarczyć do tego, że jak coś się stanie, to twoje odszkodowanie nie wystarczy później do tego, żeby odbudować ten dom. Mhm. No właśnie. Bo zakłady ubezpieczeni, e, i czytałem o tym nieraz, mówiliśmy o tym też na antenie, bronią się, że to klienci źle określają sumę ubezpieczenia. Po prostu zakładają ją na zbyt niskim poziomie i stąd są problemy. I powiem szczerze, że to jest naprawdę delikatna sprawa, bo tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć nie no, no, no mają rację. Oczywiście, to klient ostatecznie podejmuje decyzję. No, bo to płaca, to... podpisuje umowę. Tak, mhm. natomiast Mamy ten właśnie artykuł 8 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który zakłada pewne proaktywne postawy dystrybutora. Tym dystrybutorem jest zakład ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy, czyli wszyscy, którzy sprzedają nam ubezpieczenia, mówiąc krótko. Czyli rolą takiego dystrybutora jest nie tylko wypytanie nas o pewne rzeczy, czyli co chcemy ubezpieczyć, ale także zwrócenie uwagi, że na przykład... No, mieszka pani, pan tutaj powiedzmy od 2005 roku. No ale to mieszkanie w 2005 roku to było warte X, a teraz jest warte Y i zazwyczaj ten Y to jest 4, 5, 6, jak nie dziesięciokrotność tej kwoty sprzed 20, 21 lat. I dystrybutor powinien nam na to zwrócić uwagę. Powinien zwrócić uwagę, że jeżeli dojdzie w tej chwili do jakiejś dużej szkody, to ubezpieczanie się na tych samych parametrach co 20 lat temu doprowadzi do tego, że my nie uzyskamy odpowiednich środków na odbudowę. Czyli tak naprawdę to nie jest tylko... Sprzedaż ubezpieczenia, i jak piła, tu mywam ręce, bo to klient się ostatecznie zgodził, ale uświadamienie klienta, że to ubezpieczenie zadziała wtedy kiedy będzie miało odpowiednią wartość, a to jest oczywiście ja rozumiem, że to jest niełatwe zadanie dla dystrybutora, no bo musi powiedzieć, no musisz zapłacić więcej, czasami wielokrotnie więcej, no ale w tym momencie możemy powiedzieć tak troszeczkę przewrotnie, że kupujesz sobie spokój, więc to nie jest tylko tak, że to klient zdecydował i, i koniec, że tutaj Roma locuta causa finita. Absolutnie nie. To zakład ubezpieczeń, agent, broker powinni również zwracać uwagę na te zmiany wartości mienia. Czyli nie powinniśmy się irytować na przykład na naszego agenta ubezpieczeń, dystrybutora, który mówi, nie no proszę Państwa, tutaj trzeba zmienić, to musi być droższe. Wtedy on nie, nie tyle jest handlowcem, który próbuje na nas zarobić, ale tak na dobrą sprawę działa w naszym imieniu. Jakkolwiek nam się może wydawać, że jest zupełnie inaczej. Dystrybutor musi wręcz ze względu na to, że wszystkie działania dystrybutora ubezpieczeń, to wynika wprost z artykułu 7 ustęp 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, muszą być podejmowane w najlepiej pojętym interesie klienta. Dlatego rzeczywiście, jeżeli agent czy pracownik zakładu ubezpieczeń mówi nam, panie Kowalski, pani Kowalska, musicie zapłacić troszeczkę więcej, to niekoniecznie robi to ze względu na to, że chce więcej zarobić, ale jeżeli jest nam w stanie to przetłumaczyć na wzrost kosztów odtworzenia, materiałów, przedstawić nam konkretne kalkulacje, czy po prostu dane rynkowe, no to w takiej sytuacji on po prostu spełnia swoje zadanie. Oczywiście my możemy powiedzieć my, nie, my dziękujemy, my weźmiemy tańsze ubezpieczenie, ale potem możemy się borykać z tym problemem ubezpieczenia Więc to zawsze jest pewien rachunek zysków i strat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan dr Michał Ziemiak, rzecznik finansowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa. Do usłyszenia. Saldo Extra. Powtórka programu. Tak, tak. No właśnie, tak, tak. Redaktor Paweł Sztąpka, dziennikarz muzyczny. Dzień Program dobry, pierwszy dzień. Polskiego Radia. Dzień dobry panie redaktorze. Ja się dzień. trochę wzruszyłam na dźwięk tych... Tych, tych dżingli. Nie wiem, czy pan też. Ja też, zdecydowanie, dlatego, że to jest kawałek historii i naszego radia, ale również naszego życia. O, kawałek. Myślę, że zdecydowana część, większość, większa część naszego życia. Wyobraża pan sobie radio bez muzyki, panie redaktorze, takie jak Polskie Radio 24. Zapraszamy do nas. Mm. Dobrze, nie, i wyobrażam, i nie, nie wyobrażam. To znaczy, ja wiem, że radio się bardzo, bardzo zmienia i to, co kiedyś było taką solą ziemi, solą radia, może stać się za kilka lat, czy kilkanaście lat czymś, bez czego będziemy mogli sobie normalnie żyć i słuchać radia. A nie ma pan wrażenia, panie redaktorze, że wszystko się zmienia? Wszędzie wkracza sztuczna inteligencja, a radio jest ostoją tradycji i tego, co najlepsze. Szukałam tak od się... odpowiedniego słowa ale dziś jestem usprawiedliwiona. Tak nam się wydaje, że to tak jest i, i ja wierzę w to, że radio to jest najlepsze, to co nam się w życiu mogło stworzyć i jesteśmy dumni z tego, że pracujemy w Polskim Radiu. Jesteśmy dumni, że to jest instytucja, która działa przez 100 lat i która pomaga nam żyć, ale jednocześnie myślę, że jest ważna dla wszystkich Polaków, dla wszystkich nas. Ważne wydarzenia, ważne osoby, ale też programy, które mnie na przykład osobiście kształtowały od najmłodszych lat, no to pozwolę sobie na pewne wspomnienie. Przypad mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w audycji, którą dziś inaugurujemy. Tytuł słyszeliśmy wszyscy przed chwilą, powtarzam jeszcze raz, lato z radiem i słyszeć będziemy codziennie z wyjątkiem niedziel do końca sierpnia o tej samej porze i w tym samym programie. Poza tytułem Dużo dobrej muzyki, aktualne prognozy pogody i informacje praktycznie dla wszystkich. I przypominam sobie plaże niedaleko mojego domu, self-control, lato z radiem. Układaliśmy się na kocykach blisko tych, którzy mieli ze sobą radia na tej plaży. Tak hartowała się moja radiowa sympatia przynajmniej. A pana? A, a to ja, ja mam dosyć podobne wspomnienia i podobne <śmiech> uczucia z, związane akurat z latem z radiem i z tą audycją. Ja przypominam sobie mój obóz muzykologiczny. On się odbywał gdzieś... Na południu Polski i myśmy zbierali wtedy folklor ale jednocześnie oprócz zbierania folkloru e, słuchaliśmy radia, bawiliśmy się, chodziliśmy właśnie na plażę, taką bardzo skromniutką, ale ona tam była gdzieś i m, pamiętam, że słuchaliśmy nagminnie właśnie tej, tej audycji, która wówczas e, dopiero się rodziła, powstawała i pamiętam, że nasza koleżanka, jak się pytaliśmy, a gdzie, gdzie, gdzie jest Baśka, gdzie, a oni wszyscy mówili: lata z radiem i to było coś z tym, było. dlatego że ona jeszcze bardziej chyba maniakalnie słuchała tej audycji, aniżeli no, my. Pamiętam e, pamięta właściwie każde zdanie, każdy. Tyle razy, ile słyszę tę melodię, to, to mam, mam 100 tysięcy naprawdę bardzo przyjemnych skojarzeń. I to jest chyba siła radia. Jasne. Ym, siła przekazu. Ym, mhm. Możemy to potwierdzić tylko jednym z wielu, wielu wydarzeń. Yy, posłuchajmy fragmentu wywiadu. Pan z pewnością będzie wiedział, o kogo chodzi. Polska to jest kraj, który jest bardzo ważnym rynkiem i dla mnie, i dla Szagiego. Mamy tutaj wspólnych przyjaciół, więc wspaniale jest przedstawić ten album po raz pierwszy właśnie tutaj w Warszawie. Englishman in New York, tym razem in Warsaw. Sting, na przykład i takie wydarzenia, czyli zapowiedzi albumów, to już bliżej Pana Pasji, czyli muzyce. Panie redaktorze, Wraca pan tutaj, albo przychodzi jak do siebie, jak do domu, a jak opuszcza mury radia to ma wrażenie, że wkraczam na obcą ziemię? Wydaje mi się, że ja w ogóle nie wychodzę z radia, że cały czas jestem albo gdzieś wokół spraw radiowych, albo słucham radia, albo gadamy o radiu, albo najczęściej myślimy o radiu i takie... Ja rzeczywiście mam taką trochę chorobę, że zaczynam nie wierzyć w życie pozaradiowe, ale to jest taka nasza choroba wspólna, dziennikarska i daję sobie sprawę, że tam jest i bardzo dużo miłości, ale jednocześnie i oczekiwań i wszystkiego tego, co sprawia, że, że to radio jest naszym życiem. No. Zdecydowanie jest. Ma też jest. Wiele, wiele ról, wiele funkcji. Ja myślę, że my przywiązujemy się do dźwięków płynących z radia, jak do kogoś bliskiego, kto na co dzień nam towarzyszy, ale też kreuje nasze potrzeby i wyobrażenia. Posłuchajmy, co na temat Roli polskiego radia w naszym życiu mówił, na przykład Andrzej Wajda. My jako dzieci siedzieliśmy, doktor Korczak do nas mówił przez radio, i to było pierwsze przeżycie, a drugie. Co mi się bardzo podobało i to fantastyczne bo przeżycie, to jest teatr wyobraźni. No bo nagle słychać, bo kroki po schodach, no to wyobrażamy sobie, kto po tych schodach idzie. To, to jest. radio wtedy było fantastycznym, takim pobudzającym wyobraźnie czymś nadzwyczajnym. No tak, a wojna światu wyemitowana w Stanach Zjednoczonych radiowo wywołała prawie zamieszki, bo ludzie uwierzyli, że obcy wkraczają na ziemię taką mamy moc. Ma pan czasem tego świadomość, panie redaktorze? Może taką moc, o której mówił Andrzej Wajda, e, może w mniejszym już dzisiaj stopniu, bo świat się zmienił, przekaz się zmienił, ale uważam, że ta i słabość siła radia, a więc tylko przekaz bez obrazka, który w dzisiejszych czasach dla wielu młodych ludzi uznawany jest za przekaz absolutnie niepełny i nie taki jak potrzeba. I wszystko chcą zobaczyć jeszcze w obrazku albo przynajmniej jakoś dopisać coś w obrazku, każdą informację. Stąd myślę, tak modne stały się również i podcasty i to wszystko, że my nie możemy żyć już w tej chwili bez telefonu. Jestem jeszcze z, tej, z tego myślenia, że ja... Nie mogę żyć bez radia i mi wystarczy ten przekaz radiowy, tylko związany z fonią. Mało tego, wydaje mi się, że on czasami bywa o wiele mocniejszy, o czym mówił wielki Wajda. O wiele mocniejszy, aniżeli ten przekaz taki dokładny, taki nazwijmy to już telewizyjny czy naoczny. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że, że jednak te, ten świat wizualny nas nas przyciąga i, i tak jak kiedyś mogłem słuchanie, spokojnie słuchać relacji radiowych z meczu na przykład i, oglądać, i słuchać dwugodzinnej rejestracji z meczu m, przez radio, tak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach rzeczywiście w pewnych momentach ten przekaz już może nam nie wystarczyć. Ale w innych, w innych staje się dla nas bardzo ważny. I zapamiętane. Jakby pan wiedział, jaki jeszcze dźwięk przygotowaliśmy dla państwa? I my tutaj, pracując normalnie, nie strasząc się kuku, bomb, czy jak karabinów maszynowych, czy armat, już wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy. Już chyba nich nie ma tych, co cykorie posiadali. Już takich w Warszawie chyba nie ma. Może się zdarzy pojedyncza jednostka, ale ogół to są ludzie silni duchem, obywatele prawdziwej Rzeczypospolitej. No tak, to nasz, prezydent, nasz prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, tak. tak. Ja nawet stoję obok niedaleko pomnika Starzyńskiego właśnie w tej chwili. Patrzę na tę Warszawę, o której Starzyński chyba marzył wówczas, kiedy w 1939 roku nas wzmacniał i mówił, że, że, że jeszcze nie zginiemy, że to wszystko jeszcze będzie piękne. Ja myślę, że w tej chwili... Po tych 80 latach ta Warszawa jest najpiękniejsza, jaką mogliśmy sobie wyobrażać. I myślę, że te słowa naszego prezydenta z tamtego najtrudniejszego okresu dla Warszawy no, zabrzmiały absolutnie jakąś wyjątkową mocą. Jestem w ogóle zruszony, że pani by właśnie ten moment z historii radia przypomniała, bo to uważam, że to był i najtragiczniejszy, ale jednocześnie najpiękniejszy złoty czas radia. To muszę powiedzieć, że jeszcze pan Pawłosek wybrał dla nas te, te tak. fragmenty, nasz redakcyjny kolega. Panie redaktorze, na koniec naszej rozmowy, za co kocha tak? pan radio? Za to, że jest, za to, że dało nam szansę rozwoju, za to, że jak przyszedłem jako młody chłopak do radia, jeszcze podczas studiów, nie wyobrażałem sobie, że to będzie taki romans i małżeństwo na całe życie. To było 50 lat temu, a dzisiaj jest świat inny. I pamiętam jak Piotr Kaczkowski, który był dla nas naszym guru, powiedział spokojnie nam właśnie te 40 lat temu, żebyśmy się tak nie za bardzo przyzwyczajali do tego radia, nawet 50. Dlatego, że był na konferencji w Ameryce w, w, w, dotyczących radia i, i oni tam mu powiedzieli, że za 10 lat radia nie będzie. Więc żebyśmy spokojnie szukali innych zawodów. I to było naprawdę 40 osiem lat temu i na szczęście udało nam się nie szukać innych zawodów. Zostaliśmy radiem, a tyle życzliwości, które biegną w naszą stronę radiowców od ludzi przypadkowych albo od właśnie nie takich, których spotykamy gdzieś dla nas ważnych albo właśnie takich z ulicy, świadczy o tym, że to nie były głupie lata, że to był wspaniały czas i Panie również redaktorze. dla radia. To, ta część redakcji, która te wspaniałe dźwięki przygotowała, teraz y, mówi mi w ucho, czas, czas. Zgłosimy. Bo on też liczy <śmiech> <śmiech> w radiu. Redaktor Paweł Sztampkę z nami, dziękuję, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego z okazji Radiowego Święta. Dziękuję panu Dla bardzo. Dla pani również, dziękuję bardzo. Powtórka programu Świat 24 jest też gość Krzysztof Karwowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będziemy mówić o wyścigu kosmicznym. Kiedyś to był wyścig kosmiczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Dziś bardziej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Misja Artemis 2 powróciła na e, Ziemię po e, powrocie ludzi na Księżyc. Ponad 50 lat nie było ludzi tak blisko naszego sztucznego satelity. O tej samej misji Artemis II wiele już e, mówiono w ostatnich e, dniach. Natomiast e, Często się też wspominało, że to jest element rywalizacji amerykańskiej z Chinami i w jaki sposób na to mogą odpowiedzieć Chiny. Na razie Chiny ludzi w okolice księżyca nie, nie wysyłają w najbliższym czasie, ale lądowali przecież nie tak dawno po jego ciemnej stronie bezzałogowo, więc księżyc jest dla Chin również interesujący. Chiny mają na temat Księżyca szereg pomysłów i szereg przemyśleń. Dość powiedzieć, że od tych 4000 lat z górką, kiedy istnieje i trwa chińska cywilizacja, Księżyc od zawsze stanowił jeden z jej kluczowych elementów kulturowych. Wyznacza do dzisiaj stosowany chiński kalendarz wszystkie najważniejsze chińskie Stąd święta. Chiński nowy rok pod koniec lutego mniej więcej wypada w, według naszego zachodniego kalendarza. W rzeczy samej, ale także święto środka jesieni, czyli święto Księżyca bogini Księżyca Change. Również jest święto, które bardzo Chińczyków ustawia w tym kalendarzu świątecznym. Stąd też właśnie ten księżyc, który pełni tą rolę prestiżową, ale także taką mitologiczną i Chiny. Czy pierwsze czy drugie, ale tak czy inaczej wyślą człowieka na srebrny glob, na naszego satelitę, tylko po to, żeby pokazać, że ten właśnie cykl budowania cywilizacji inżynierów, cywilizacji astronomów się zakończył. Owszem, mają szereg technologii, mają szereg rozwiązań, które już po Amerykanach czy Sowietach skopiowali, wciąż nie wysłali człowieka poza orbitę okołoziemską, no ale przygotowują się do tego, no i ciemna strona Księżyca to jest to miejsce, w którym z kolei przed Chińczykami nikogo wcześniej nie było. No właśnie, jeszcze zatrzymam się przy imieniu bogini Chang'e, bogini Księżyca. Tak nazywano sądy, które na ten Księżyc Chińczycy wysyłali. Zgadza się. Państwowy program eksploracji Księżyca, w skrócie KLEP, polega właśnie na wysyłaniu sąd nazywanych imieniem bogini, bogini przyjaźni, ogniska domowego, rodzinnego, ale także bogini Boginii Księżyca. I zgadza się, Chang'e w ogóle jest taką nieformalną patronką całego chińskiego programu kosmicznego. Pojawia się na wszystkich plakatach, materiałach propagandowych podczas zbliżającego się już za nieco ponad dwa tygodnie Narodowego Dnia Kosmosu obchodzonego w Chińskiej Republice Ludowej. Także jak najbardziej sądy kosmiczne badające Księżyc, przygotowujące grunt pod lądowanie chińskich tajkonautów na Księżycu. Jak najbardziej też naszą imię tej bogini. Co na razie osiągnęli Chińczycy w swojej eksploracji Księżyca. No, były te odkrycia ważne dzięki lądowaniu Sądu Chang'e 6 na, na ciemnej stronie Księżyca. Geologiczne pobrano próbki. Udowodniono, że jest trochę inna geologiczna historia tej widocznej z ziemi strony Księżyca i tej niewidocznej, że po tej niewidocznej stronie na przykład była pewna działalność, pewna aktywność wulkaniczna mniej więcej 3-4 miliardy lat temu, co było oczywiście zupełnie nowym, nowym odkryciem. Co jeszcze te, te misje dały Chińczykom? Najważniejszym osiągnięciem było potwierdzenie tego, co wiedzieliśmy w wcześniej, ale nie nie do nie odkryliśmy tego in situ, że na Księżycu, w księżycowej glebie jest woda. Owszem, amerykańskie orbitery prowadziły takie badania. Wiedzieliśmy, w dalszym ciągu szukamy lodu księżycowego, ale to dopiero sądy chińskie w rygolicie pobranym na miejscu udowodniły, że ta woda rzeczywiście tam jest. Nie tylko na zdjęciach, ale że przeprowadzono nad nią testy. Natomiast gdybym, gdybyśmy teraz mieli sobie powiedzieć o tym, dokąd zmierza chiński program księżycowy, to zdecydowanie jest to obraz tego cywilizacyjnego prestiżu. Zdecydowanie testowanie i doprowadzanie do perfekcji własnych technologii głębokiej eksploracji kosmosu. Chiny prowadzą ten program stopniowo, krok po kroku. Zaczęło się w 2011 od wysłania sondy, która księżyc okrążyła. Później była próba lądowania, e, zresztą udana. Doprowadze sprowadzenie na powierzchnię księżyca e, łazika, później lądownika, który przysłał próbki. Lądowanie na wspomnianej ciemnej stronie i co ważne utrzymanie z nią łączności. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Księżyc uznajemy jako coś, co jest codziennie na niebie, a tak naprawdę ciemna, ta tani... Niewidoczna z Ziemi strona Księżyca, bo ona nie zawsze też jest ciemna. Jest tak naprawdę jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie fale radiowe z Ziemi nie docierają, więc utrzymanie z nią łączności to był w pewnym sensie bardzo prosty, bardzo toporny swoją drogą, ale majstarszy maj technologiczny. No przypomnijmy, że ta misja Artemis II, kiedy okrążała Księżyc na mniej więcej 45 minut też zniknęła nam z tych radio, radarów. Nie można było się z załogą tej kapsuły w żaden sposób połączyć. To, to, to pokazywało rzeczywiście, jakie to jest wyzwanie. Natomiast Chińczykom też ta eksploracja kosmosu, jeśli chodzi o Księżyc, dość wychodzi. Znaczy oni jakichś wielu potknięć tam po drodze nie mieli. No Rosjanie na przykład mieli potknięcia, rozbili sondy o powierzchnię Księżyca. Indiom też nie każde lądowanie wychodziło, też sądy się o powierzchnię Księżyca rozbijały. Chińczykom to idzie jakby sprawniej. Robią to jednak w sposób... Bardzo zachowawczy. Te sądy latają stosunkowo rzadko. To w ogóle jest. Yy, wcześniej, zanim chińskie startupy zaczęły latać, to była taka domena, że Chińczycy jednak dość opieszale jak na standardy chociażby w tej chwili Ilona Maska, latają w kosmos. Oni jednak bardzo starają się, również w pewnym sensie ze względu na tę kulturową stronę w ogóle cywilizacji chińskiej, latać dopiero w momencie, kiedy są absolutnie pewni sukcesu. Więc te technologie są bardzo długo dopracowywane, są testowane w warunkach laboratoryjnych, ale kiedy już zostaną przetestowane odpowiednią ilość razy, po prostu lecą i rzeczywiście odnoszą sukces. Także te, te programy, bo nie mówimy tutaj tylko o programie Chang'e, ale również o programie czyli programie eksploracji planetarnej, o programie Shenzhou, czyli programie, programie lotów załogowych na stację kosmiczną Tiangong. To jednak są technologie, które są realizowane krok po kroku właśnie w określonych celach, które mają być osiągnięte, żeby program mógł wskoczyć na, wcisnąć kolejny bieg, wskoczyć na kolejny etap i tam realizować kolejne cele. Czy teraz Chińczycy będą jednak przyspieszać, patrząc na osiągnięcia Amerykanów? No bo z jednej strony Amerykanie chcą lądować na Księżycu już yy, załogowo, już w misji Artemis 4. planują to na 2028 rok. Pewnie znając historię programów kosmicznych trochę się to obsunie. Chyba, że te misje Artemis 3 w przyszłym roku też testowa pójdzie. Absolutnie nie ujawni żadnych problemów. Natomiast no, kiedy był program Apollo, to dopiero misja Apollo 11 lądowała na Księżycu. Chociaż z drugiej strony między misją Apollo 1 a Apollo 11 to tam 2,5 roku mniej więcej minęło, jeśli dobrze pamiętam, więc tempo też było szybkie. Amerykanie też mniej tych misji będą wysyłać yy, ale w, w dłuższym odstępie, ale jednak no, próbują przyspieszać. Co na to Chińczycy? Z Amerykanów swoją drogą możemy szydzić, że wiele rzeczy im tą nie wyszło. Trzeba jednak powiedzieć, że Amerykanie jednak ten know-how programu Apollo mają. Także Artemis ma o tyle łatwiej, że na tym etapie coś jednak powtarza. Chińczycy zdecydowanie robią rzeczy nowe dla siebie. Amerykanie na mocy poprawki Wolfa z 2011 nie dzielą się swoimi technologiami, projektami, komunikacją naukową z chińskimi podmiotami kosmicznymi. Także Chińczycy poza know-how rosyjskim są tak naprawdę sami tworzący te technologie samodzielnie. No Artemis ma lądować za dwa lata właśnie podczas misji czwartej. Chińczycy niewiele później, bo w 2030, tam była taka plotka o 2029, no ale jednak sztywno trzymają się tego 2030 roku, żeby rzeczywiście ta misja była udana, bez względu na to, czy będą drudzy, czy rzeczywiście, bo jeżeli Amerykanom się obsunie, to mają znowu szans szansę być pierwsi. Ale tak czy inaczej, chiński but ma zostać postawiony na księżycu, już bez względu na to, którzy Chińczycy w tym wyścigu XXI-wiecznym będą. To ma znaczenie dla, będzie miało znaczenie dla Chińczyków, że będą drudzy na Księżycu, bo kiedy ten wyścig kosmiczny w czasach zimnej wojny się rozgrywał, to najpierw go wygrywali bez wątpienia Sowieci. To oni umieścili pierwszego sztucznego satelita na naszej orbicie Sputnika. To oni wysłali Gagarina, pierwszego człowieka na orbitę. To oni wysyłali różne sondy pierwsi. Dopiero właściwie przy eksploracji i podboju Księżyca Amerykanie zaczęli Sowietów wyprzedzać i Sowieci od tamtego czasu już zwalniali, zwalniali, zwalniali, zwalniali. A dla Chińczyków to będzie miało znaczenie, że będą drudzy? Czy nie przeszkadza im to, bo oni też w bardzo wielu rzeczach na świecie byli drudzy, albo nawet dalej, ale w ogóle im to nie przeszkadzało. Oni swoje robili po prostu. Znaczenie będzie miało, bo i tak będą drudzy. Apollo już tam był, Amerykanie już tam byli, a biorąc pod uwagę, że zapewne z misją Artemis 4 poleci ktoś albo z Europy, albo z Kanady. Mówi równodawcy... o włoskim astronaucie. Mają szansę być trzeci. Chińczycy traktują księżyc jako bezwzględnie niezbędny cel na drodze do właśnie tego, tej, tego współliderstwa ze Stanami Zjednoczonymi w wyścigu kosmicznym, patrzą jednak dużo szerzej i dużo dalej już na Marsa. To tam chiński but miałby być postawiony jako pierwszy, tam celują. Z księżycem po drodze, i bezwzględnie, ale widzieliby chińskiego taikonautę jako pierwszego człowieka na Marsie. No i tu księżyc jest kluczowy, bo księżyc to ma być to miejsce przesiadkowe, tankowania i tak dalej. No różne funkcje księżyc miałby spełnić w podróży na Marsa. Widzimy to tak. W pierwszej kolejności na pewno będzie takim laboratorium testowym wiele rozwiązań, przede wszystkim tych związanych z długotrwałą bytnością człowieka w kosmosie, z ochroną przed promieniowaniem, z produkcją szeregu zasobów, które są niezbędne. Chociażby chińska stacja Tiangong również szczyci się tym, że to na jej pokładzie przeprowadzono pierwszą w kosmosie fotosyntezę, czyli otrzymano zarówno zdatne powietrze jak i wodę. W syntetycznym procesie właśnie, żeby, żeby człowieka wyposażyć, utrzymać przy życiu w kosmosie. No i to również będzie na pewno na Księżycu testowane. Czy lot na Marsa uda się z przesiadką na Księżycu? Czy będzie tam infrastruktura niezbędna? To jest w pewnym sensie wtórne. Może być przydatna, ale jeżeli wysłać tako, taki statek już z Ziemi, z orbity okołoziemskiej chociażby, no to też Chińczycy będą w to celowali. Na pewno ten program będzie, y, będzie zaplanowany, będzie przetestowany, będzie znowuż realizowany krok po kroku, bo chociażby statek kosmiczny Mengzhou, statek Zmarzeń dosłownie tłumacząc z chińskiego, który miałby realizować pierwszą misję księżycową, a w przyszłości po modyfikacjach misję marsjańską. Pierwszy tego typu statek zostanie wysłany już tej jesieni na razie na stację kosmiczną Tiangong. A ile tych technologii Chińczycy mogą mieć już swoich kosmicznych, które już nie są kopiowaniem tych rozwiązań, które jakoś w taki czy inny sposób się udało podpatrzeć u Amerykanów czy, czy Sowietów, czy tych technologii, które od, od, od Rosjan czy Sowietów otrzymali? Ile jest już własnych rozwiązań chińskich? To wiadomo w ogóle? Ciężko powiedzieć, domyślamy się tego. My w Szkole Głównej Handlowej z braku innych danych śledzimy wypływ tych technologii na zewnątrz, bo Chińczycy poza tym, co robią dla siebie na potrzeby chociażby programów podwójnego przeznaczenia, programów wojskowych, to jednak utrzymują w tajemnicy. Natomiast badacze widzą to, że szereg rozwiązań, szereg patentów, instrukcji czy procedur jest w takich gremiach jak Międzynarodowa Organizacja Standardów, Międzynarodowa Organizacja Telekomunikacyjna, na swoją drogą najbardziej kluczowa organizacja, jeżeli chodzi o loty kosmiczne, regulowanie technologii satelitarnych głównie. Tam Chińczycy absolut, absolutnie przodują w tym chwaleniu się poprzez rejestrację tych rozwiązań, tych patentów. Ja zgrubnie oceniłbym to w tej chwili na 75%. Trzeba pamiętać, że Chiny w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o systemy rakietowe, w przeciwieństwie do Amerykanów latają na e, jeszcze starych technologiach rakietowych, tak zwanych silnikach hipergolicznych, które pamiętają lata 50. i program Soyuz były modyfikacje związane z transferem zresztą średnio legalnym z ukraińskich przedsiębiorstw, które też w tej chwili wiodą w prym chociażby w zaopatrywaniu w technologię Amerykanów nawet ale rzeczywiście Amerykanie idą w tej chwili w rozwiązania, które są oczywiście droższe, tak zwane silniki kryogeniczne ale też dużo skuteczniejsze, dużo droższe ale bardziej proekologiczne. Chińczycy natomiast w dalszym ciągu latają na tych starych rozwiązaniach radzieckich. Też Realizują eksperymenty, aby od tego odejść. Wiele mają swoich rozwiązań, mają własne kapsuły, w tej chwili mają własne satelity, mają własne systemy, swoją drogą świetne do realizowania e, łączności kosmicznej. W przeciwieństwie do Amerykanów, którzy mają takie systemy w bazar dookoła świata, Chińczycy mają okręty, Yuen Wang, czyli długie spojrzenia pływające po oceanach świata i utrzymujące tę telemetrię i łączność z satelitami. Więc tutaj też poradzili sobie na okrętkę, jak w wypadku łączności z ciemną stroną Księżyca. Mają swój własny system nawigacyjny Beidou, który całkowicie uniezależnie od amerykańskiego GPS-a. Więc zdecydowanie będą tę niezależność również w wyborze celów swojej, eksploracji kosmosu pogłębiać. A jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, to jak Chińczycy są w tym całym systemie e, eksploracji kosmosu umieszczeni? No bo na przykład Amerykanie z Rosjanami mimo wielu różnych konfliktów, mimo tego co się dzieje na Ziemi, to w kosmosie potrafią e, współpracować długo. Przecież Amerykanie latali sojuszami rosyjskimi, kiedy był kłopot z wahadłowcami. E, teraz Amerykanie już mają swoje. Oczywiście dzięki temu, że się sektor prywatny bardzo zaangażował swoje statki kosmiczne, ale też się zdarza, że podwożą Rosję. E, czy, czy na odwrót, no, współpracują przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wiele było mówienia, że ta stacja to już lada moment, lada chwila już nie będzie do niczego potrzebna i ciągle się okazuje, że jest y, potrzebna. No, Europejska Agencja Kosmiczna też w tym wszystkim bierze udział. E, agencje japońska, indyjska też różnego rodzaju współpracę miewają. No, Indie swego czasu oferowały najtańsze, jeśli dobrze pamiętam, usługi wynoszenia satelitów na, na orbitę. Mamy programy arabskie, prawda? Przecież były też sądy, sądy y, arabskie wysyłane i to też było przy współpracy z partnerami zachodnimi. A jak Chińczycy w tym wszystkim się odnajdują? Chińczycy bardzo dużo o współpracy międzynarodowej mówią. Chociażby właśnie Mengzhou, czyli ten statek z marzeń, który ma polecieć na jesieni. Już zostało zapowiedziane, że obok chińskich tajkunautów zabierze ze sobą także Pakistańczyka. Pakistan zdecydowanie jest tym sojusznikiem, który jest w tej chwili typowany, no, no, Również no, ze względu na, na rywalizację zarówno Pakistanu z Indiami, jak i Chin. Tu tam jest dużo tej współpracy. To między innymi chińskie myśliwce w ostatnich starciach y, walczyły z no, francuskimi myśliwcami, które mają, y, mają Indię z kolei na wyposażeniu. Y, owszem, zgadza się. I tutaj Pakistan zdecydowanie, y, pakistańska organizacja badań atmosfery i kosmosu jest w tej chwili partnerem docelowym. No, bardzo istotnym partnerem jest także Rosja ze względu na know-how, no ale jeżeli chodzi o Amerykanów, o świat zachodni, no to Chińczycy w dużym stopniu pozostają wyłączeni właśnie przez wspomnianą poprawkę Wolfa i zeszłoroczną modyfikację polityki NASA, która w ogóle zakazała współpracy między organizacjami kosmicznymi z Chin, a Narodową Administracją Lotnictwa i Kosmosu. Chiny są bardzo aktywne na forach kosmicznych, czy we wspomnianej IT, czy w Komitecie Narodów Zjednoczonych do Spraw Przestrzeni Kosmicznej są zwykle głównym graczem finansującym różnego rodzaju konferencje, wydarzenia, fora. Stacja Tiangong zbudowana przez Chińczyków samodzielnie, na której też realizowane są eksperymenty, czy działają instrumenty Pakistanu czy Argentyny. Ona została zbudowana przez Chińczyków niezależnie i również została zgłoszona jako pierwsza w historii. Tak, Stacja kosmiczna pod auspicjami ONZ-u w przeciwieństwie do międzynarodowej stacji kosmicznej, która jest pod auspicjami krajów, które ją zbudowały wśród nich państw europejskich, ESA, Rosji i USA. No, ale Chińczycy bardzo dużo mówią o współpracy, mniej robią, mniej, więcej jednak robią na własny użytek. Od czasu do czasu zdarzy się do celów medialnych współpraca zagraniczna. Ostatnio chiński satelita został wyniesiony przez Francję z kosmodromu z Gujany Francuskiej. Mówi się w tej chwili nawet o współpracy polsko-chińskiej, o przywróceniu programu Polar, w ramach którego Narodowe Centrum Badań Jądrowych wysłało już jeden instrument na jedno z laboratoriów kosmicznych, które Chiny wyniosły. Teraz ma być e, kolejna iteracja, projekt Polar 2, w ramach którego kolejny czujnik miałby właśnie w tej współpracy chińsko-polskiej również polecieć. A ta stacja chińska e, Tiangong, czyli podniebny pałac, e, Czym ona się różni od międzynarodowej stacji kosmicznej? Jest mniejsza, większa, nowocześniejsza, mniej nowoczesna? Tym, że jest przede wszystkim nowoczesna. Jest dużo mniejsza w przeciwieństwie do ISS, która waży około 400 ton. Tiangong waży 70, 100 ze statkami ją zaopatrującymi Shenzhou i Tianzhou, czyli tymi, które wożą materiały i załogi. No, Chińczycy bardzo chwalą się Tiangong przede wszystkim jej efektywnością energetyczną, tym, że ma zresztą chińskiej produkcji bardzo zaawansowaną. Panele fotowoltaiczne, wszystko tam w przeciwieństwie do tej plątaniny kabli, o której się mówi krytykując ISS na Tiangong. Wszystko jest pochowane, wszystko jest za dotykowymi ekranami, co zresztą też mówi dużo takiej o, Chińczycy też chwalą się, że w ogóle architekturę stacji zaprojektowali zgodnie z własną geomancją i filozofią feng shui, taki marketing chińskiego podejścia do przestrzeni. Natomiast można by to również skrytykować. ISS, Międzynarodowa Stacja Orbitalna, jest tworem żyjącym, jest tworem, który pracuje, na którym non-stop się coś dzieje. więc przeciwieństwie... cały czas są ludzie i cały czas jest ruch, cały czas ktoś przylatuje albo odlatuje z tej stacji. Cały stresji. czas jest ruch i cały czas jest bałagan, można by powiedzieć. Na Tiengong zdecydowanie tej aktywności jest mniej. Ona owszem jest. Dzieją się eksperymenty chińskie, uniwersytety wysyłają swoje odczynniki, swoje urządzenia, swoje doświadczenia, tak swoich sławoszów uznańskich wiśniewskich, można by powiedzieć. Bo chociażby w zeszłym roku pierwszy raz na stację zostali wpuszczeni nie tylko chińscy żołnierze, ale również chińscy cywile. Pan profesor i pani doktor z Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa i Kosmosu w Pekinie. No i to teraz będzie realizowane także, że chociażby ta załoga, która jest w tej chwili, tutaj jest z kolei odwrócenie, jest jeden wojskowy i dwóch cywilów, którzy prowadzą tam eksperymenty naukowe. Tam jest chyba sześć miejsc, sześć osób może prze, przebywać na nad Jęgą Czyli Krótko, Krótkoterminowo, kiedy jest wymiana załóg sześć, natomiast stacja jest optymalizowana pod trzy osoby. Czyli no to dużo mniej niż na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie może dużo więcej osób przebywać. Nawet do 11 przy zmianie załóg. Bardzo dziękuję, Krzysztof Karwowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Studio Polskiej Grady 24. Udanego weekendu wszystkim. Ja również państwu tego życzę i mówię do usłyszenia. Michał Strzałkowski. Świat 24 Powtórka programu Autopromocja Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów